Odcinek czternasty Posłowie z Moskwy zaczęli pojawiać się w Rzeczypospolitej i kandydatura Iwana ponownie zajęła poczesne miejsce w dyskusjach o przyszłości kraju. obiecywał wiele, lecz ani na krok nie odstąpił od poprzednio sprecyzowanych warunków przyjęcia korony. Na Sejmie Elekcyjnym nikt nie wystąpił w jego imieniu. 12 grudnia 1575 roku Królem okrzyknięto cesarza Maksymiliana II. Po dwóch dniach przeciwnicy partii austriackiej dorwali się do głosu i ogłosili, że królem polskim i wielkim księciem litewskim ma być książę siedmiogrodzki Stefan Batory pod warunkiem zawarcia małżeństwa z Anną Jagiellonką. Iwan z pewnością chętniej widziałby Niemca na tronie Rzeczypospolitej. umożliwiało mu to bowiem, jak już wcześniej dawał do zrozumienia, prowadzenie wspólnej z cesarstwem polityki antytureckiej i porozumienie się w sprawie prowincji północnych, o które przez wiele lat wojował z Litwą. Energiczne poczynania Batorego przekreśliły jednak te nadzieje. Mimo ciągłych starć z Tatarami, niebezpieczeństwa tureckiego, starań o koronę polską oraz walki z opozycją wewnątrz kraju, Iwan Czwarty, IV, jak widzieliśmy, nie zapomniał o innym z kierunków polityki zagranicznej, o inflantach. Po nieudanej próbie porozumienia się ze Szwedami uderzył w grudniu 72 roku na Estonię, zdobywając twierdzę Weissenstein. Pod jej murami w pierwszym dniu 1573 roku zginął carski ulubieniec Maluta Skuratow. W odwecie spalono żywcem wszystkich wziętych do niewoli żołnierzy przeciwnika, a król szwedzki Jan III, mąż Katarzyny Jagiellonki, Otrzymał od swego rosyjskiego imiennika list zawierający pogróżki i szyderstwa. Rychło jednak odwróciła się karta. Kilka kolejnych przegranych starć zmusiło Cara do pomyślenia o zawarciu pokoju. Do Szwecji wyprawiono wojewodę cichaczewa ze stosowną propozycją, wyrażoną już w gładkiej i nader uprzejmej formie. O tym jednak adresaci nie wiedzieli. Cichaczew przeżył wiele upokorzeń, zanim został przyjęty przez Jana III. Morzono go głodem, znieważano, a nawet bito. Przeszukano mu wszystkie bagaże, spodziewając się znaleźć carskie listy. A później traktowanie posła zmieniło się całkowicie, lecz nie pozwolono mu opuścić granic państwa. Został zakładnikiem w zamian za dwóch tłumaczy szwedzkich zatrzymanych wcześniej w Moskwie. Pertraktacje wstępne trwały przez dłuższy czas i wbrew nadziejom obydwu zainteresowanych stron nie doszło do podpisania traktatu pokojowego. Car żądał oddania Estonii i przysłania posiłków na wojnę przeciw Tatarom. Dopiero wówczas zgodził się na bezpośrednie rozmowy z Janem. Ten z kolei odrzucał wszelkie warunki wstępne. Rokowania zakończyły się rozejmem na dwa lata do połowy 1977 roku. Działania wojenne zawieszono jedynie na granicy między Finlandią a ziemią nowogrodzką. Sprawa Estonii pozostawała otwarta. Wkrótce potem wyprawa rosyjska wyruszyła znowu w kierunku bałtyckim. Zdobyto Parnawę i kilka innych miejscowości, a w roku następnym m.in. Hapsalu oraz Padis. Po roku w styczniu 1977 roku Wojska moskiewskie pojawiły się pod Rewlem, dziś Tallin. Po półtora miesięcznym oblężeniu odstąpiono od murów miejskich. W lecie car spróbował szczęścia gdzie indziej i ruszył na należące do Polski inflanty. Wojska nie było tu prawie wcale. Stefan Batory stał jeszcze w tym czasie wraz z armią pod zbuntowanym Gdańskiem. Iwan z Magnusem nie napotykali żadnego oporu. Miasta poddawały się im bez walki. Oddziały moskiewskie posiłkowane przez Tatarów dotarły wreszcie do Kisik, niemieckie Wenden. Tutaj po raz pierwszy trzeba było przełamywać rozpaczliwy opór obrońców, którzy, gdy ich położenie stało się beznadziejne, wysadzili się w powietrze razem z żonami i dziećmi. Uniknęli w ten sposób strasznego losu innych mieszkańców miasta, którzy nie odważyli się przyłączyć do zdesperowanych współziomków. Tatarzy idący z wojskami Iwana gwałcili kobiety, a wziętych do niewoli torturowano i zabijano bez litości. Ruszono następnie dalej, lecz spod Wolmaru car zawrócił do Nowogrodu, pozostawiając inflanty w rękach marionetkowego króla Magnusa. Wreszcie odwróciło się koło fortuny. Na narwę uderzyli Szwedzi, a armia polska bez większych przeszkód odzyskiwała utracone miejscowości, w 1978 roku Iwan IV próbował przejść do kontrnatarcia bezskutecznie. Pod Podkisik utracił jedną trzecią swoich wojsk. Zabito czterech wojewodów rosyjskich, czterech wzięto do niewoli, a reszta uszła w nocy z pola bitwy. Dla wyjaśnienia podjętych przez stronę polską kroków odwetowych należy dodać, że car rozpoczął działania zaczepne bez wypowiedzenia wojny. Co więcej, w tym samym czasie... Nie tylko prowadził uprzejmą korespondencję ze Stefanem Batorym, ale nawet wydał glej dla jego posłów, którzy mieli w Moskwie pretraktować w sprawie ewentualnego zawarcia traktatu pokojowego. Batory zażądał wyjaśnień i pan odpowiedział, dzięki pomocy boskiej oczyściliśmy ziemię inflandzką swoją ojcowiznę, odłóż więc na bok obrazę. Wzięto cię z księstwa siedmiogrodzkiego do polskiej korony i wielkiego księstwa litewskiego, a nie do ziemi inflackiej. Nasza wyprawa na Inflanty w niczym nie naruszyła wydanego przez nas gleitu, Nie okazaliśmy ci nieprzyjaźni, szukaliśmy swojego, a nie twojego, nie mieszkając, przyślij do nas swoich posłów. Rzeczywiście w styczniu 1978 roku do Moskwy przybyło poselstwo polskie kierowane przez wojewodę mazowieckiego Stanisława Kryskiego i wojewodę mińskiego Mikołaja Sapiechę. Jednak o pokoju nie mogło być mowy. Car bowiem zażądał nie tylko Infland, Kurlandii, Połocka, lecz również Kijowa, Kaniowa i Witebska. W tej sytuacji wyrażono jedynie zgodę na trzyletni rozejm. W rosyjskiej wersji traktatu znalazły się słowa o tym, że król nie powinien się mieszać do spraw inflandzkich, lecz w wersji polskiej ich nie było. Caro świadczył, zaprzysięgając rozejm. Przysięgam sąsiadowi, a nie bratu, jak było przyjęte między równoprawnymi monarchami, królowi Stefanowi, że warunków dopełnię, ale Infland i Kurlandii nie odstąpię. Batory zdecydował się na rozstrzygnięcie sporu orężem. Ubrał się z Gdańskiem, który złożył mu wreszcie przysięgę wierności. Na Litwie sejmiki uchwalały powiększone podatki, a w 78 roku Sejm Rzeczypospolitej wyraził zgodę na dwuletni pobór nadzwyczajny. Król ściągał oddziały węgierskie i werbował najemników, a nawet po raz pierwszy w dziejach państwa polskiego zaciągnął na służbę 600 kozaków zaporowskich. Przygotowywał się do wojny bardzo starannie. Potrzeba było jednak czasu, zwodził więc Iwana jak tylko potrafił. Bawiących podówczas w Polsce posłów moskiewskich zatrzymano pod byle pretekstem. Raz nie dopełniono formalności przewidzianych protokołem, kiedy indziej spierano się o drugorzędne drobiazgi, a gdy wreszcie pozwolono posłom na powrót do ojczyzny, przetrzymano ich jeszcze przez pewien czas na Litwie. Prawdopodobnie car zlekceważył sobie polskie przygotowania. Poza koncentracją sił w Nowogrodzie, dokonywaną zresztą corocznie, nie zdobył się na żadne poważniejsze wzmocnienie oddziałów na granicach. Sądził, że będzie miał do czynienia z przeciwnikiem podobnym do tego, z jakim zwyciężał przed laty za panowania Zygmunta Augusta. Zwodzili go także jego szpiedzy, donosząc o sprzeciwie szlachty wobec inflackich planów Batorego. W raportach Znalazła się tylko część prawdy, taka, jaką chciał usłyszeć Iwan IV. Nie doniesiono mu natomiast o energii króla, o jego świetnych doradcach politycznych i wojskowych. Celem obydwu monarchów były Inflanty. Zbliżające się starcie zbrojne miało jednak o wiele poważniejsze znaczenie niż winna mieć walka o najlepszy nawet skrawek ziemi nad Bałtykiem. Przyszła wojna była próbą sił dwóch ustrojów politycznych – Rodzącego się, a przecież już wynaturzonego absolutyzmu oraz demokracji szlacheckiej, gdzie co dziesiąty mieszkaniec Rzeczypospolitej mógł teoretycznie zostać jej królem, sam król zaś musiał przed wstąpieniem na tron przyjąć szereg postawionych mu warunków, z których jeden mówi o prawie szlachty do wypowiedzenia posłuszeństwa monarsze. Zarówno jedna, jak i druga strona prowadziły wojnę o ziemię niebędącej ich własnością. A jedynie Moskwa mogła szukać uzasadnienia w odległej tradycji historycznej, potrzebne jednak dla zapewnienia harmonijnego rozwoju gospodarczego każdego z walczących o nie państw. Zwodzony przez pochlebców i doradców Iwan nie wiedział poza tym, że wstępne zabiegi Batorego doprowadzić musiały do zmiany dotychczasowych zasad gry. W latach poprzednich, w walkach na wschodzie, decydującą rolę odgrywała jazda. Znajdowało to pełne uzasadnienie w czasach, gdy wojna składała się z szeregu starć rozstrzyganych w polu przy niewielkim na ogół udziale broni palnej. Jednak w chwili, gdy trzeba było przejść do długotrwałego oblężenia dobrze ufortyfikowanych twierdz, a artyleria nie tylko zwiększyła kaliber pocisków, lecz także ich celność i zasięg, naturalną koleją rzeczy na pierwsze miejsce wysunęła się piechota. Na zachodzie Europy zdawano sobie z tego sprawę już od dawna. Polska myśl wojskowa przyjmować zaczęła tę prawdę właśnie w początkach panowania Batorego. Natomiast w państwie moskiewskim wciąż jeszcze nie rezygnowano z tradycyjnego sposobu prowadzenia walki. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z 1578 roku powołała do życia nową formację piechotę wybraniecką. Składała się ona z chłopów wziętych do wojska z dóbr królewskich w proporcji jeden żołnierz na każde dwadzieścia łanów. Chłopów tych zwalniano całkowicie z wszelkich powinności pańszczyzny i danin, a zasługi wojenne mogły ich prowadzić nawet do nobilitacji. Iwan IV nie tylko nie modernizował wojska po powołaniem do życia formacji strzeleckiej, ale przez represję pozbawił je wielu zdolnych dowódców. Ci, którzy zachowali życie, bali się postępować zbyt samodzielnie, aby w razie niepowodzenia nie popaść w niełaskę, nie trafić do więzienia, czy też nie zginąć w strasznych męczarniach. Często nie było wiadomo, kogo należy wystrzegać się bardziej, nieprzyjaciela czy też własnego monarchy. Poza tym car jak dotąd nie wykazywał ani szczególnych zdolności dowódczych, ani też nie odznaczał się bohaterstwem. Do walki w polu stawał tylko wówczas, gdy był całkowicie pewny zwycięstwa. W 1979 roku stanęły więc przeciw sobie nie tylko dwa państwa, dwa różne systemy polityczne, lecz również dwie różniące się od siebie indywidualności. W czerwcu wyprawiono do Moskwy posła Wacława Łopacińskiego, który przywiózł akt oficjalnego wypowiedzenia wojny. W lipcu Dwudziestokilkutysięczna armia polska zgromadziła się w Świrze, miejscowości położonej na północny wschód od Wilna. Na Radzie Wojennej Litwini zaproponowali uderzenie na Psków przez Inflanty, wskazując na znaczne korzyści materialne, jakie mogło przy okazji osiągnąć wojsko. Król był jednak innego zdania. Sądził, że atak na Inflanty spowoduje całkowite odsłonięcie Litwy, a zdobywanie licznych zamków i omocnionych miast prowadzić będzie do niepotrzebnego przedłużania kampanii. Ze swojej strony zaproponował marsz na Połock. Miało to przynieść opanowanie dźwiny i uzyskanie pełnej kontroli nad działaniami nieprzyjaciela, który chciałby uderzyć albo na Litwę, albo też na Inflanty. Głos króla zadecydował o celu wyprawy. W połowie sierpnia... Armia polska stanęła pod murami Połocka. Warto dodać, że wkrótce po wymarszu z miejsca koncentracji Batory wydał manifest do mieszkańców ziem, na których toczyła się wojna. Zapowiadał w nim, że walczy z carem, a nie ze spokojną ludnością cywilną, pragnie zwycięstwa, a nie spustoszenia, że wreszcie gardzi wszelkim barbarzyństwem. Manifest świadczył wyraźnie o chęci Batorego uzyskania trwałych zdobyczy terytorialnych i pozyskania sobie mieszkańców podbitych ziem. W poboczku wojska nie było wiele i pan sądził, że główny atak pójdzie na Inflanty i zaniedba obsadzenia tej twierdzy. Miasta broniły dwa zamki strzelecki i ostrok położone na wzgórzach i połączone ze sobą mostami. Obrońcom nie zbywało na bohaterstwie doświadczenia, nie mieli jednak żadnego. Widząc zbliżające się przeważające siły polskie, chwycili się najgorszego sposobu odstraszenia przeciwnika. W czasie udanej wycieczki schwytali kilku jeńców, zabili ich, trupy przywiązali do pni drzewnych, które spuścili na dźwinę. Zamiast bojaźni wywołało to tylko wściekłość oblegających. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały prowadzeniu działań wojennych. Prawie cały czas padał deszcz, proch zamakał, tabory i artyleria grzęzły w błocie, zaopatrzenie nie docierało w porę, a pierwsze próby podpalenia umocnień nie przyniosły rezultatu. Gdy jednak w najbliższym sąsiedztwie pojawiły się moskiewskie oddziały posiłkowe, Batory nie ulokł się wieści o rzekomym nadejściu głównych sił rosyjskich i rozkazał przystąpić do decydującego szturmu, tym razem nawet kapryśna dotąd pogoda dostosowała się do zamiarów króla. Główną rolę w ataku odegrały oddziały węgierskie. Najpierw madziarzy wymordowali delegację oblężonych, przybywającą dla układów z monarchą. Później piersi wdarli się na mury, przypłacając to zresztą znacznymi stratami. Po kilku dniach twierda zaczęła wreszcie płonąć – Podobno podpalił ją lwowski czeladnik kotlarski wąs, którego w nagrodę nobilitowano i dano nazwisko Połotyński. Powód skapitulował na bardzo łagodnych warunkach. Załoga miała prawo wyboru. Kto chciał, mógł z rodziną i majątkiem powrócić do Rosji, ci zaś, którzy zdecydowali się na pozostanie przy Batory, mieli otrzymać stosowną nagrodę. Król osobiście dbał o to, by wypełniono postanowienie aktu kapitulacji. Gdy zobaczył którego ze swych żołnierzy rabującego mieszkańców, uderzył go buzdyganem, wymierzając na miejscu karę za naruszenie układu kapitulacyjnego. Rzeczpospolita utrzymała Połock przez następne 200 lat, aż do rozbiorów. Spod Połocka część armii ruszyła do pobliskiego Sokoła, bronionego przez niedawno ściągnięte z północy wojska rosyjskie. Natomiast lekkie oddziały konne zapuściły się pod Psków, by śledzić ruchy Iwana, który tam właśnie oczekiwał na rozstrzygnięcie losów kampanii. Sokół zdobyto pod koniec września, przy czym w mieście doszło do obustronnej rzezi, gdy bowiem pierwsze oddziały niemieckie, litewskie i polskie wdarły się do płonącego grodu, Zamknięto w nim bramy, nie pozostawiając innego wyjścia jak tylko walkę do ostatniego tchnienia. Obrońców wyrżnięto prawie doszczętnie. Straciła życie także znaczna liczba atakujących. Działające w innych kierunkach, mniejsze oddziały polskie również osiągnęły sukcesy. Książę Konstanty Ostrokski spustoszył się wierszczyznę, zapuszczając się pod starodób, a starosta orszański Filon Kmita Czarnobylski grasował po ziemi smoleńskiej. Skorzystali na tym Szwedzi, którzy wyprawili się na Kareli, a nawet próbowali zdobyć narwę. Zwycięska kampania Batorego wstrząsnęła carem i zmusiła do pokory. Nie tylko ścierpiał domny list króla polskiego informujący o odniesionych sukcesach, lecz w odpowiedzi zaproponował zawarcie pokoju jednocześnie wypuścił z więzienia aresztowanego poprzednio Wacława Łopacińskiego. Iwan sugerował ponadto, by dokonać wymiany jeńców wojennych. To ostatnie życzenie zostało natychmiast odrzucone przez Batorego, tłumaczącego są odmowę niezbyt stosownym czasem dla przeprowadzenia takiej transakcji. Czas biegł, a przeciwnicy prowadzili spór, kto do kogo i w jakiej kolejności winien wysłać wielkie poselstwo z pełnomocnictwami do zawarcia traktatu pokojowego. Kolejny goniec carski, Otrzymał w osiemdziesiątym roku instrukcję, w której stwierdzono m.in. Będziesz czegoś potrzebował, zwróć się do osób towarzyszących z uprzejmą prośbą. Nie przeklinaj i nie gruź. Jeśli pozwolą kupować artykuły żywnościowe, kupuj. Nie pozwolą cierp. Jeśli król nie zapyta o zdrowie carski i nie wstanie w odpowiedzi na pokłon carski, nie zwracaj na to uwagi i nic nie mów. Jeśli będą bezcześcić, lżyć, znieważać, łajać, uskarżaj się na to osobie ci towarzyszącej, nie w sposób gwałtowny, lecz łagodny i znoś to cierpliwie. Bardzo musiał obawiać się Iwan kolejnej wyprawy Stefana Batorego, skoro posuwał się aż do takiej ustępliwości, występującej jedynie w czasie panowania tatarskiego. Król natomiast czuł się pewniej niż kiedykolwiek. Sejm znowu chwalił wysokie podatki, tym razem na wojnę, która miała być prowadzona poza granicami Rzeczypospolitej, a więc wbrew zaprzysiężonym przez króla artykułom henrycjańskim. Batory poinformował Iwana, że poczynając od 14 czerwca czekać będzie pięć tygodni na posłów moskiewskich, później wznowi działania wojenne. Było to więc ultimatum. Na które car odpowiedział, że wprawdzie wyznaczył już swoich przedstawicieli, jednak w przewidzianym terminie nie zdążą dotrzeć nawet do granicy państwa, nie mówiąc już o Wilnie. Król odpisał więc tylko, że nie będzie czekał dłużej i rusza na wojnę. A jeśli posłowie rosyjscy chcieliby rozpocząć rokowania, niech szukają go w obozie wojskowym, w którym będzie się podówczas znajdował. Iwan nie czekał z założonymi rękami na kolejną porażkę. Gromadził zarówno pieniądze jak i wojsko Jego sytuacja była jednak Nie do pozazdroszczenia Nie znał planów przeciwnika Nie miał jego zdolności dowodzenia A poza tym musiał stale pamiętać O zabezpieczeniu południowych rubieży Rosji Tymczasem w 80 roku Batory skoncentrował w Czaśnikach Nad Ułą wojsko W którego skład ponownie weszły Oddziały węgierskie przysłane mu przez brata Armia królewska liczyła Przeszło 30 tysięcy żołnierzy Miejsce koncentracji zostało wybrane celowo. Leżało w równej odległości od Smoleńska i Wielkich Łuk. Także carowi trudno było zorientować się, jaki będzie kierunek ataku. Były nim wielkie łuki. Zajęcie ich wraz z szeregiem twierdz okolicznych mogło doprowadzić do całkowitego odcięcia inflant od Rosji. Po raz pierwszy w kampanii Wystąpiła piechota wybraniecka Sformowana po dwóch latach od uchwały sejmowej Iwan otrzymawszy wiadomość O wkroczeniu wojsk polskich W granice państwa moskiewskiego Uczynił krok, który wskazywał Na jego uzdolnienia dyplomatyczne Z pewnością były one większe niż wojskowe Wysłał poselstwo Do cesarza i papieża W Wiedniu Rosjanie starali się dowodnić Że Batory prowadzi wyłącznie Wojnę represyjną Za kontakty między Wiedniem a Moskwą Papieża przekonywano natomiast o chęci cara wystąpienia wspólnie z chrześcijańską Europą w sojuszu przeciw Turkom. Już w następnym roku zabiegi Iwana miały przynieść spodziewane rezultaty. A w tym czasie oddziały polskie bez większego trudu posuwały się w głąb Rosji. Po dwudniowym oblężeniu zdobyto wielisz, a Uświt poddał się bez walki. Z końcem sierpnia Batory zjawił się pod wielkimi łukami. Do jego obozu przybyli wkrótce wysłannicy cara, książę Iwan, Sicki, Jarosławski i Roman Piwow. Mimo wielu pokorzeń, które musieli znieść przed wyłuszczeniem swych propozycji, zdołali je wreszcie przedstawić królowi. Spełniło się więc życzenie Batorego. Posłowie moskiewscy znaleźli się w jego obozie, tak jak wymarzył to sobie przed kilkoma miesiącami. Rosjanie zaproponowali zrzeczenie się przez cara Prawdopołocka, Kurlandii oraz dwudziestu czterech twierdz w Inflantach. Apetyty Batorego były znacznie większe. Żądał oddania całych Inflant, a prócz tego wielkich łuk Smoleńska, Pskowa i Nowogrodu. Mimo tych, bez wątpienia, wygórowanych żądań, Sicki i Piwow nie chcieli zrywać pretraktacji i prosili o umożliwienie im porozumienia się z carem. Batory wyraził na to zgodę, ale nie zaprzestał działań wojennych. Zanim nadeszła odpowiedź, wielkie łuki po dziesięciodniowym zaledwie oblężeniu znalazły się w rękach polskich. Miasto ufortyfikowane było podobnie jak te, które zdobywano w roku poprzednim. Drewniana palisada obłożona była darnią, która wysuszona stanowiła znakomity materiał łatwopalny. Cienka jej warstwa zapalała się od ognia artylerii, Grubszą podpalali ochotnicy Wkopujący się w nią pod osłoną dział Fortyfikacje zapaliły się 4 września Wprawdzie oblężeni rozpoczęli rozmowę o kapitulacji Lecz Węgrzy, obawiając się, iż łatwa zdobycz wymknie im się z rąk Wdarli się do miasta, rozpoczynając rabunek i rzeź W ślad za nimi wpadli Polacy Zamojski próbował ich powstrzymywać, ale bez żadnego skutku W dniu następnym zapalił się zamek Ogień dotarł do baszty prochowej, która wyleciała w powietrze, niszcząc znaczną część miasta. Dla króla pozostało tylko pogorzelisko. Natychmiast zresztą rozkazał odbudować i twierdzę, i fortyfikację. Kampania 80 roku nie zakończyła się przecież na zdobyciu wielkich łuk. Książę Janusz z Baraski pokonał pod torobcem oddziały księcia Hiłkowa. Do niewoli dostało się przeszło 200 osób szlachty moskiewskiej, a wśród nich wysoki urzędnik carski Grzegorz Naszczokin. Poddały się Newel i Ozjeryszcza, zapewniając bezpieczną komunikację między Wielkimi Łukami a Połockiem. Nie poszczęściło się Filonowi Kmicie, który dotarł wprawdzie pod Smoleńsk, lecz został pobity na głowę przez Iwana Buturlina. Uchodząc z pola bitwy, pozostawił w rękach nieprzyjaciela działa i chorągwie. Było to jedyne zwycięstwo odniesione w tej wojnie przez cara. Walki trwały jeszcze w październiku. Wtedy właśnie Zamojski zdobywał leżące na wyspie Zawołocze w górnym biegu rzeki Wielikoi, dobrze ufortyfikowane i obsadzone garnizonem wystarczającym do odparcia ataku, pozbawionym jednak ducha zwycięstwa. Wprawdzie pierwszy szturm zakończył się niepowodzeniem, a jezioro pod Sosze pochłonęło ciała Dwustu kilkudziesięciu Polaków i Węgrów, gdy jednak wybudowano mosty, załoga poddała się, nie czekając na kolejny atak. Trudy wyprawy dały się we znaki zarówno wojsku, jak i samemu królowi. Powrócił na swój warszawski, wyniszczony chorobą przebytą w czasie kampanii. Uchwalono wprawdzie nowe podatki na wojnę, ale zalecano jednocześnie szybkie jej zakończenie. Król nie miałby nic przeciwko temu pod jednym wszakże warunkiem – przyłączenia Inflant do Rzeczypospolitej. Iwan zaś nie zamierzał rezygnować z nich dobrowolnie. Obydwie strony czekała więc kolejna kampania wojenna. Jeszcze w zimie Litwini buszowali po państwie moskiewskim, spalili starą Rusę i zdobyli Chełm, a wspólnie z Magnusem, który teraz walczył po ich stronie, opanowali część ziemi dorpackiej i pskowskiej. Szwedzi wpadli do Kareli i zdobyli Kexholm, dziś Prioziersk. We Estonii zajęli Padis, z początkiem zaś 81 roku Wesenberg w Inflantach. Wydawało się, że Rosja stanęła w przededniu całkowitej klęski. Teraz jednak okazało się, jak korzystne były próby zbliżenia państwa moskiewskiego do cesarstwa i papiestwa. Z końcem sierpnia 1580 roku Duma Bojarska zdecydowała się rozpocząć poszukiwania mediatorów, którzy w rokowaniach potrafiliby uwzględnić interesy rosyjskie. Posłów wysłano do papieża Grzegorza XIII i do cesarza Rudolfa II. Inicjatywa moskiewska spotkała się z nader przychylnym przyjęciem obydwu zainteresowanych, zwłaszcza pierwszego, który miał nadzieję. Wyciągnąć z akcji mediacyjnej znaczne korzyści dla Rzymu. Nie tylko bowiem usiłował zmontować koalicję antyturecką z udziałem Rosji, lecz chciał doprowadzić do tego, by car nakłonił prawosławie do unii z Kościołem Rzymskokatolickim. Papież próbował porozumieć się z Iwanem IV już w roku 79. Odpowiednio poinstruowany Nuncjusz Kaligari. Podjął nieudane wysiłki nawiązania w Rzeczypospolitej kontaktów z jeńcami rosyjskimi poza plecami Stefana Batorego. Kiedy sprawa wyszła na jaw, strona polska zaprotestowała tak stanowczo, że Kaligari postanowił realizować swe zamysły, wykorzystując drogę przez Szwecję, byle nie narażać się Batoremu. Wkrótce okazało się, że akcja Kaligariego jest zbędna. W 1580 roku bowiem w Rzymie znalazł się poseł Iwana IV Istoma Szewrigin. Przedstawiona przez niego propozycja mediacji wymagała szybkiego rozpoczęcia akcji dyplomatycznej. Z końca marca 81 roku z Rzymu ruszyło poselstwo, na którego czele stanął doświadczony dyplomata papieski Antoni Possewino. Słanik papieża dobiegał już pięćdziesiątki, był synem zakonnika z Mantui. Kształcił się w Rzymie i Padwie, a następnie służył u kardynała Gonzagi. Wstąpił do jezuitów i wypełniał wiele odpowiedzialnych misji zakonnych, angażując się w walkę z reformacją na terenie Włoch, Francji i Szwecji. W Szwecji udało mu się nawet wprawdzie na krótko nakłonić króla Jana III do powtórnego przyjęcia katolicyzmu. W składzie legacji possywina znaleźli się również inni jezuici z ciekawością przypatrujący się nieznanemu krajowi i przekazujący do Rzymu obszerne opisy swej podróży. Jechali przez Wenecję, Graz, Wiedeń, Pragę, Wrocław i Warszawę. Wilnie spotkali się ze Stefanem Batorym. Misja possewina była królowi bardzo nie na rękę, czego zresztą nie ukrywał w czasie rozmów z posłem, zwłaszcza że car, licząc na rozstrzygnięcie problemów spornych drogą pokojową, a nie w drodze wojny, wycofał się z proponowanych uprzednio warunków, zamierzając pozostawić przy Rosji narwę wraz z innymi licznymi miejscowościami położonymi nad Bałtykiem.